Wir lesen noch einmal aus Apostelgeschichte 27. Przeczytajmy jeszcze raz 27 rozdział. Apostelgeschichte 27 Vers 21 bis Vers 38.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 Spuścili wtedy sondę i stwierdzili, że głębokość wynosi 20 sążni, a popłynąwszy nieco dalej i znowu zmierzywszy stwierdzili 15 sążni. Bojąc się przeto, abyśmy czasem nie wpadli na miejsca skaliste, zarzucili z tylnego pokładu 4 kotwice i z upragnieniem na oczekiwali nastania dnia. A gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i pod pozorem, że chcą z przodu statku zarzucić kotwicę, spuścili w morze łódź ratunkową.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 In діях Apostelgeschichte wird uns das der Anfang des christlichen Zeugnisses auf der Erde beschrieben. W Dziejach Apostolskich mamy opisany początek e, pierwszych czy, czy historii. Himmel, Vater, 1, po Kommt der heilige Geist auf die Erde in Kapitel 2, durchschweift w drugim rozdziale. Vonso entsteht die Versammlung in Jerusalem. I wtedy sposób powstaje zgromadzenie w Jerozolimie. Aber dann breitet sich diese Botschaft von dem Herrn Jesus aus. Ale wtedy też to poselstwo o Panu Jezusie rozchodzi się, rozpr... rozprzestrzenia się. I widzimy, jak tutaj na tej ziemi to chrześcijańskie świadectwo wzrasta. W pierwszych rozdziałach dziejów apostolskich to Jerozolima jest centrum. Później tym centrum będzie Antiochia. Stamtąd wyjdzie Paweł i będzie głosił Ewangelię. Und es ist durch die ganze apostolische Geschichte das Bemühen des Heiligen Geistes gibt's całe dzieje apostolskie tą troską czy trudem Ducha Świętego die Einheit in diesem Werk in dieser Sache, jest, w tej, w dziele, w tej sprawie але зараз haben з кінця цієї dieses І тут Ale, teraz czytaliśmy z końca tej księgi. Und da wird ein ganzes langes Kapitel aufgewendet, в um diese i prowadziła do Rzymu. Tam musiał usprawiedliwiać się przed cesarzem. I możemy zadać sobie pytanie, dlaczego Bóg przedstawia nam tak długi i z tak wieloma detalami opis. Z pewnością nie chce nam dać tutaj kursu żeglarstwa. Natürlich will er uns ermutigen durch das, Paulus erlebt hat. Z pewnością chce nas poczępić przez to, co Paweł tego świadectwa chrześcijańskiego In all der Bildersprache wird uns gezeigt, wie sich dieses christliche Zeugnis, das seinen Anfang in Jerusalem nahm, w obrazowo mówiąc pokazuje nam, jak to chrześcijańskie świadectwo, którego początek był in Eee obraz na auf die christuslose ja? Auf die christenheit ohne christus? Na obraz na chrześcijaństwo, które nie ma już w sobie Chrystusa, mit ihrem centrum in rom, ze swoim rzymie. I mogliśmy jeszcze zauważyć dwie rzeczy. Erstens, das geht und Pierwsze, ten statek ulega zniszczeniu i tonie. Und das was Gott als christliches Zeugnis haben wollte, geht vollständig kaputt. Dort Saurbuk chciał mieć jako to chrześcijańskie świadectwo całkowicie się rozpada, aber die Seelen werden gerettet. Alle dusze zostają uratowane. Alle Gläubigen werden am Ziel ankommen. Wszyscy wierzący dotrą do celu. in diesem Kapitel lernen. To są te dwa wielkie punkty, których możemy się nauczyć z tego rozdziału. Pan zna tych, którzy są Jego. I wszystkich ich doprowadzi do celu. Ale to chrześcijańskie świadectwo, za które człowiek jest odpowiedzialny, całkowicie rozpada się. My możemy tę reżę w różnych... Ту подруж можемо подзілить на посчегліні фази. Зараз перс 1 до перс 8. Перша, то вірші 1 до 8. Це перша фаза цієї фази. Це є перша частина цієї 2, що підтримується. Це є одриатиський, одрамитичний статок, в якому плінюли. Це був ein Schiff, das seine Heimat in einer Stadt in Kleinasien hatte. Du bist äh Statek, którego miejscem kotwiczenia było miasteczko w Azji, Azji mniejszej. Und wir verstehen das Die städte, die wir I to jest właśnie w tej Azji Mniejszej, gdzie były te miasta, które dobrze znamy, na przykład Efes. się ja Johannes in the seven zendschreiben, an seven versamlungen in this in I również apostoł Jan zwraca się do siedmiu zgromadzeń w swoich listach, w tych listach które właśnie te zgromadzenia są w tej Azji Mniejszej. I również w tych czasach początkowych nie było tak, że nie było żadnych problemów. Ale koniec końców do starli do miejsca które, które, do miejsca, które zwano Piękna Przystań. To nam pokazuje ten Czas, początek e, chrześcijaństwa. So, das auch in dem an wird. Tak jak to jest też w tym liście do Efezu e, napisane w e, Objawieniu, drugi ich, rozdział. Ich kenne deine werke, Znam uczynki Twoje. Deine Liebe, dein aus, dein ausharn, twoją miłość, Twoją wytrwałość. Böse nicht ertragen, nie jesteś, nie potrafisz cierpieć złego. Vieles, was der Herr Wiele rzeczy, które Pan e, m, chwali. Nach außen sah alles gut aus. Na zewnunc wszystko wyglądało bardzo dobrze. Aber Gott leuchtet in das Herz. Ale Bóg świeci w І Und was sieht er da? Ich such unten vidi. Er sieht, ob da noch da Patrzy, er es so, wie es am To już nie jest tak, jak było na początku. Am anfang, da war die erste, die beste Liebe für mich. Na początku ta pierwsza miłość była dla mnie zarezerwowana. Aber der sagen, du hast deine erste Liebe verlassen. Ale Pan musi powiedzieć, opuściłeś swoją pierwszą miłość. Und wir finden da auch schon eine andeutung hier in diesem ersten Teil. I tu też mamy wskazówkę na to, w pierwszej części. In vers 6 lesen wir, dass sie umgestiegen waren in ein anderes Schiff. W szóstym wierszu widzimy, że oni przesiedli się do innego statku. Es ist jetzt ein aleksandrynisches schiff. Tutaj jest statek aleksandryjski. Ein schiff, das seine Heimat in Ägypten hat. To jest statek, którego miejscem kotwiczenia jest Egipt. Und Ägypten ist ein Bild der Welt. E Ä Ägipt to obraz świata. Und wir fragen uns jetzt, wie ist das mit unseren Zuneigungen, mit unserer Liebe? I teraz postawmy sobie pytania. Pytanie, jak, jak to jest z naszymi skłonnościami, z naszą miłością? Czy nasze serce należy w pełni do Pana Jezusa? Paweł pisze do młodzieńców, nie miłujcie świata ani tego, co jest w świecie. To jest to wielkie pytanie, które jest postawione czy skierowane do naszych e, serc. Wir 27, z Jw. Apostolskich 27. Verse 21 bis 38, wiersze od 21 do 38. Nach Paulus nach Holm. Właśnie e, wspominamy tą e, czy rozważamy podróż Pawła do Rzymu. In den, dem nächsten Abschnitt, in Vers 9 bis Vers 12, Kolejny, e, od od 9 do 12, da finden wir eine Ursache für das Abweichen in der Christenheit. wir Eben haben wir das Problem der ersten Liebe gesehen. Wir haben das Problem der ersten Liebe gesehen. Und jetzt sehen wir, dass man das Wort von Paulus nicht mehr hört. A teraz widzimy, że oni nie słuchają słowa Pawła. Paulus gibt einen Rat. Wir wollen den Winter über hier bleiben. Paweł daje im e, Radę. Przezimujmy tutaj. Und er hat ein profetisches Wort. I to jest prorockie słowo. Er sagt, es gibt viel ungemach. E, jest, on mówi, wiele, jest... E, ungemach. Viel problemy. Jest wiele e, problemów. Aber der Hauptmann glaubt dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr. Ale ten, ten setnik bardziej słuchał tego sternika i, właś, i właściciela statku. I to jest też w chrześcijaństwie ten powód odstąpienia i tego y, upadku. Dass man die Lehre des hat. Że tą naukę Słowa Bożego człowiek y, odsunął na bok. I to jest też w naszym życiu ein ein Ausgangspunkt für Abweichen für Niedergang Ritortesz w naszym życiu jest tym punktem wyjścia dlatego odstąpienia i upadku Lenwein w unserem Leben oddamy, czy zlekceważymy, czy poddamy się, by konsekwentnie iść za Słowem Bożym, to wtedy będzie ten, to, to, ta równia pochyła. Tutaj nie usłuchali tego, co mówił Paweł, tylko wypłynęli. Am anfang, in vers 13, da scheint es auch gut zu gehen, Na początku 13. wiersza wydaje się, że jest wszystko w porządku, ale potem mamy potężny sztorm. I... Tu możemy w, w, przypomnieć sobie czasy prześladowania w Smyrnie. Da auch ein Sturm über die, das christliche Zeugnis. Tam też widzimy ten Sturm, który przyszedł nad ch, chrześcijańskie świadectwo. Aber das Problem hier ist, Ale problemem tutaj jest, man wirft die Ladung über Bord. In Vers 18. Man wirft mhm. die Ladung... In tu, das tu w 18 wierszu widzimy, że zaczynają wyrzucać ładunki. Und vers 15 man gibt auf und lässt sich A w 15. wierszu widzimy, że poddają się i, po i pozwalają się nieść z wiatrem. Das heißt, man hat nicht mehr gekämpft für die Sache Gottes. To oznacza, że przestano walczyć za sprawy Boże. I ten ładunek to jest obraz tego, co Bóg nam dał. To, co mieliśmy zachowywać. To wyrzucono. Jest przykład, jak to może się zdarzyć w osobistym życiu. 1 Timotius 1, vers 19. Otwórzmy 1 Tymoteusza 1, yy, 19. Zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Paulus ermahnt Timotheus, das Glaubensvertrauen auf Gott zu behalten. Paweł przypomina Tymoteuszowi, aby on zachowywał tą ufność wiary. On zwar indem er seinen Weg geht mit einem If A God da in Jeśli w swoim praktycznym życiu nie będzie posłuszny Bogu, To wtedy on przeżyje rozbicie statku obrazowo, pokazując na właśnie życie wiary. Czyli ta wiara rozpadnie się. To, co właśnie się tyczy tych prawd wiary. Erleidet man Schiffbruch i wtedy w tych sprawach wiary przeżyje się rozbicie okrętu beim man die a przy rozbiciu okrętu tracimy ładunek ist das in der des auf der Erde. niestety właśnie to miało miejsce w tej historii chrześcijaństwa na tej ziemi wir finden das in dem sendschreiben an Pergamos. To możemy widzieć w tym liście do Pergamonu. Man wohnt da, man da zu Hause, wo der Satans ist. Naszym do domostwem Twoim stało się tam, gdzie jest tron Szatana. Das heißt, man gibt die Absonderung von der Welt auf. To znaczy, to odłączenie od tego świata zostaje odrzucone. Man lässt sich treiben, wie wir das hier gelesen haben pozwalamy się nieść tak jak ten statek był niesiony przez ten wiatr po prostu robimy to co robią wszyscy i to też ma dalszy rozwój co czytamy w tym liście do teatry wszystko się traci cały ten ładunek, który mieliśmy jest odrzucony, wyrzucony za burtę to jest ta mężczyzna Jezabel Tam jest ta kobieta Izabel I ona uczy, że można uprawiać bit Że można jeść bit of a little bit of a little bit Hat Gott der Frau in der Versammlung in der Christenheit gegeben? Czy Bóg dał takie obrzydliwością dla Boga. I tutaj widzimy, jak ten ładunek za, za, zaczęli wyrzucać za burtę. I nadchodzi teraz ten, ten, te ciemne dni, gdzie nie ma ani słońca, ani gwiazd. To światło Boże zostało zgubione, czy zaginęło. Aber dann gibt es eine Ale ta, nastaje ta zmiana. Und das haben wir in Vers 21 I to mogliśmy czytać w 21 wierszu. Paulus steht wieder auf. Paweł wstaje. Das Wort von Paulus wird wieder gehört. Znowu słychać słowo Pawła. Es ist Belebung durch Rückkehr zum Wort Gottes. To jest to ożywienie poprzez zawrócenie do słowa Bożego. Auch auch bis in der christlichen Zeit auch Bożego, Reformation, W czasach reformacji byli tacy, którzy powiedzieli, tylko i wyłącznie Pismo jest obowiązujące. Tylko i wyłącznie wiara się liczy. Und da hat Gott eine I wtedy Bóg podarował to orzeźwienie, ożywienie. I to też w tym życiu. I chcemy to też wziąć dla nas w naszym życiu. Wie kann es in unserem Leben belebung geben? W jaki sposób może mieć miejsce takie ożywienie w naszym życiu? Durch rückkehr zum Wort Gottes. Poprzez to, że wrócimy do tego, co jest w Słowie Bożym. Wie gab es in der Zeit von Nehemiah belebung? W jaki sposób było to ożywienie w czasach Nehemiasa? W jaki sposób w czasach Nehemiasa przeżyli to, że radość z Pana jest tą y, ostoją? durch die rückkehr zum wort gottes hops ist to, że y, przyjęli czy zawrócili do słowa bożego. dan swod kw zammelt sich wie ein mann. denn lud es gromadził się tam jak jeden mąż, W jaki sposób zadbał on o to ożywienie? Niech 1. Kronika, sondern zweite Kronika. 2. Kronik, zweite Kronika 17. 2. Kronik 17. Da schickt er seine obersten und die Lewiten. Damon Bosua swoich najwyższych Lewitów. On wir lesen Vers 9. Dziewiąty wiersz. Und sie leerten im Juda druga Kronik 17, 9 I ci nauczali w Judzie, mieli zaś z sobą księgę zakonu pańskiego, obchodzili oni wszystkie miasta judzkie i nauczali lud. Das Wort oni uczyli Słowa Bożego. War ich bei einer von kilka tygodni temu byłem wśród takiej grupy młodych ludzi. 20. Mniej więcej 20, 20, 20, 20, 20 ich było. Und Am Anfang habe ich eine Frage gestellt. In na początku postawiłem im pytanie. Es war Samstag, to była sobota und ich habe gefragt, wer von euch hat diese Woche schon in der Bibel gelesen. I zapytałem ich, kto was z was w tym tygodniu czytał już Was meinst du, wie viel sich gemeldet haben? I jak myślicie, ile się zgłosiło? Ein einziger. Tylko jedna osoba. I muszę to też dodać, że nie wszyscy z nich byli nawróceni To była taka grupa, gdzie, która potrzebowała też słowa Ewangelii Aber ich fand es sehr Ale uważa, uważam, czy uważałem, że to jest bardzo szczere alle Że nie zgłosili się po prostu wszyscy od tak z automatu Że tylko jeden podniósł rękę. Er erzählt, I on... er gemacht hat I on też yy, mi opowiadał jak on czy co on uczynił Morgens wenn er alleine zu Hause war рано, коли був сам w domu, ten hatte er die Bibel gelesen. Dobrze czytał Biblię, czytał Biblię. Ja er konnte es nicht machen, wenn die Eltern zu Hause waren. Mm. On nie może, nie mógł czytać Biblii, gdy rodzice byli w domu. Verboten, bo mu Frage, in «Ет вас цейт геабт, ом «Ин Готесвор» зу лезін». «Мам на місці тут так для себе, по-просту, взять Слово Боже і собі щось прочитати». «Онне tego potrzebujemy jako tego posiłku dla nowego człowieka I wtedy właśnie może być to ożywienie tutaj znowu posłuchano pawła zunächst wendet paulus paweł zwraca się do sumienia man damals schon auf mich hören sollen i paweł mówi mogliście mnie już wtedy posłuchać Gottes Боже wendet до нашого unser Але Słowo Boże zwraca się do naszego sumienia. Aber dann І er sich auch an er sagt, mówi, in Verse 21 26. Die odza chodzi w tym urywku od 21 do 26 і точно це є справа, що в тому часу Реформацію віддікувалася. І це власне правда, що була відкрита в часах Реформації. Де можна зберігатися через думку, що він є виратованим через віру, а не через щось, що може дасть Кіній, а не через чогось, що може дасть Кіній. Але потім ми до цього маємо цю уріювку від віршу 27. З der часів der Reformation und dann vor allem von dem was daraus entstanden ist ist der Zeits der Reformation a przede wszystkim z tego co powstało czy sardes Da können wir die Parallele hier von Vers 21 bis 26 ziehen. Hier können wir sehen, dass die Meister parallel in Vers 21 bis 26 sind. 21 bis 26. Aber dann kommen die Verse 27, folgende. I od 27 wiersza mamy kolejny urywek, und wir noch weitere Dinge. I tu uczymy się wiele e, kolejnych rzeczy. Und wir können die zu der Zeit von Philadelphia. I tu mamy to miejsce równoległe do listu czy do czasów z objawienia. Tutaj czytamy coś też czy najpierw o północy. «Und um mitternacht vermутen die matrosen, dass Land näher kommt.» «Około północy zdawało się żeglarzom, że się ku nim zbliża jakiś ląd.» «Wovon sprich, dass das Land näher kommt?» «O czym mówi nam to zbliżanie się lądu?» «Wenn ein schiff lange Zeit über das Meer fährt und dann kommt Land näher, dann bedeutet es, man erreicht das Ziel.» Jeśli płynie się statkiem i zauważa się, że przez długi okres czasu po morzu i zauważamy w oddali ląd, to oznacza, że docieramy do celu. I to w czasach Filadelfii właśnie na nowo odkryto. Jezus wrócił! Pan Jezus przyjdzie znowu. Er I doprowadzi nas do celu. To oczekiwanie na przyjście Pana znowu stało się żywym. So mitteil, um vermuten, I dla mnie so uważam, że jest to bardzo ciekawe, że tu jest napisane Około północy właśnie wydawało się żeglarzom, że tu się ląd jakiś przybliwał. On 25. Mateusza 25. dieser laute ruf, siehe der A o północy rozległ się krzyk, oto nadchodzi oblubieniec. Ist das nicht die gleiche Botschaft? Czy to nie to samo poselstwo? Der Pan Jezus. Und er kommt wieder. On przyjdzie znowu. Geht aus, ihm entgegen. Wyjdźcie mu naprzeciw. І das lernen wir hier in в цьому von dieser Reise. Dig tego możemy się tutaj uczyć w tym języku obrazowym z tej historii. Und jetzt übertragen wir es auf unser Leben. Teraz to na nasze życie. Leben Czy żyjemy w tym oczekiwaniu, że Pan Jezus znowu przyjdzie? Nie wiem, jak się Wam powodzi. Manchmal man się Bo czasami bywa tak, że wieczorem kładziemy się do łóżka. Und es gehen einem so viele Dinge durch den Kopf. I komuś może się przetaczać przez głowę mnóstwo myśli. Auch Dinge, über die wir sorgen haben. Również i takie rzeczy, które nas trapią, którymi się martwimy. Wie es weitergehen mit den Kindern? Jak dalej potoczą się sprawy czy losy naszych dzieci? Wie es weitergehen in der Versammlung? Co się będzie działo dalej w zgromadzeniu? Wie wird es im jak potoczą się sprawy zawodowe, biznesowe? Wie wird es mit der jak jak z, z naszym zdrowiem? Sind viele Sorgen, die uns durch den Kopf gehen. Mamy wiele problemów i kłopotów, które hmm, przerabiamy w naszych głowach. Wir uns, wie soll ich alles Stawiamy sobie pytanie, jak ja sobie jutro dam radę? Vielleicht schreibst du eine школі in der Schule? Musisz sprawdzian w e, szkole następnego dnia. Und du hast Angst davor, i boisz się. Jesus ja Ale czy przyszły nam może kiedyś takie myśli, a może Pan Jezus dzisiaj w nocy przyjdzie? Dann muss ich die gar nicht mehr Wtedy nie będę musiał, czy musiała pisać tej klasówki jutro. Oczywiście to nie jest dobra wymówka, jeśli nie chcemy się uczyć Aber ta, zes... na tą klasówkę. Aber es ist eine große wenn man ist. Ale to może być wielkim pokrzepieniem, jeśli człowiek jest taki bezsilny. Und das ist schon die Frage, leben wir noch bewusst in dieser Erwartung, dass er bald kommt? I to jest właśnie to pytanie, czy żyjemy w tej świadomości, że on wkrótce znowu przyjdzie? Und was haben sie dann getan? Die 28. wiersz spuścili wtedy sondę. Das ist ein Gewicht an einem Faden. To jest swego rodzaju ciężarek przyczepiony do liny. Und man dieses Fad dieses Wasser i po prostu wrzuca się to do wody. Und man misst, wie man I liczy się te, ten, ta palina ma swoje węzełki i liczy się ile tych węzełków się zanurzyło. Ile metrów do dna? Und wartet Odczekuje się chwilę. Czyli za, jakiś, za jakąś chwilę mierzy się raz jeszcze. I jeśli się okaże, że, tych, że ta głębokość się zmniejsza, to jest to niezbitya wskazówka, że ląd się przybliża. Wie wir das auf uns? Jak to możemy zastosować do nas? Wir sind auch Też jesteśmy w drodze. Und wir viele Dinge. I przeżywamy, mamy wiele rzeczy po drodze. I musimy się wyurteilen, i musimy te rzeczy osądzić nie jakimś tam miarką czy jakimś tam odważnikiem jakąś sądą tylko słowem bożym te rzeczy które z którymi mamy do czynienia które nas otaczają musimy je poddać osądowi słowa bożego wir finden dieses messens an I ten obraz tej miary mamy w wielu miejscach Słowa Bożego. We mal aus dem aus kapitel 2. Na przykład przeczytajmy proroka Zachariasza, drugi rozdział. Kapitel 2, vers 5 und 6. Wiersz 5 i 6. Potem podniosłem oczy i spojrzałem, a oto był mąż ze sznurem mierniczym w ręku. I zapytałem go, dokąd idziesz? Odpowiedział mi, Chcę przemierzyć Jeruzalem, aby zobaczyć, jaka jest jego szerokość i jaka jest jego długość. Lesen aus der 21. I objawienie 21. Piętnasty wiersz. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy i jego mur. To będzie w stanie Jeruzalem na terenie. Tam jest to miasto Jerozolimy na ziemi. Und auch dieses himmlische Jerusalem gemessen. I również to niebiańskie Jerozolem jest mierzone. Und der Hinweis ist, dass es beurteilt wird nach dem Maßstab Gottes. I wskazówką tu jest to, że jest ono mierzone według tego wzorca Bożego. Und im Himmel wird alles vollkommen sein. W niebie wszystko będzie doskonałe. Und fragen uns, wie sieht es aus, wenn wir an unser Leben und auch an die Dinge um uns herum Ten małsztab des Wortes Gottes anlegen. I zadajmy sobie pytanie, jak to będzie wyglądało, gdy my tą Bożą miarę przyłożymy do naszego życia tutaj? Wtedy zapytajmy się, co Bóg mówi na to, na to zdarzenie w moim życiu? Bardzo praktycznie. Przedstaw Chciałbym to przedstawić. Czy jest jakiś problem w miejscowym zgromadzeniu? Was fragimy dan? Co wtedy pytamy? O co, o co wtedy pytamy? Albo jakie pytanie stawiamy? Czy stawiamy takie pytanie, jak myśmy to robili ostatnim razem? Albo może stwierdzamy, no zrobimy tak, jak to robią ci inni tam po sąsiedzku zgromadzeniu. A może stawiamy pytanie i badamy, co mówi Słowo Boże na ten temat? I jak żyjemy osobiście? Auch і молоді. Leute, również І młodzi. Da bekommst du чи ні? І dostajesz собі und питання? Як з іншими? ja там чи soll ich nein sagen? Wie ist das dann aus, mam tam iść czy nie? Was Якби der Herr Jesus die Einladung bekommen würde, би er ja sagen oder würde er nein sagen? Gdyby Pan Jezus dostał dokładnie to zaproszenie, poszedłby czy nie? Bo czy słowo jest der Maßstab für unser Leben. Słowo Vielleicht можна було це früher machen. Może można było to wcześniej e, czynić. Da könnt man sagen, du musst aber das anziehen oder etwas anderes, der Bruder, der achtet darauf. Może słyszeliście takie coś, ubierz się tak i tak, bo ten i ten wujek, e, patrzy na to. Dzisiaj, niestety, to już funkcjoniert heute niestety Dzieci powiedzą, odpowiedzą nam, a mnie to jest obojętne. Das haben sie so W szkole się nauczyły tego. Du selber überlegen, was du machen willst. Na, e, sam, rozmyślaj sam, co masz robić. Etwas, immer noch. Ale jest coś, co ciągle jest obowiązujące i co dobrze funkcjonuje. Wenn wir unseren Kindern erklären, was die Bibel dazu sagt. Jeśli my wyjaśnimy naszym dzieciom, co Biblia mówi na ten temat. hat autorität. Бо Biblia ma авторитет. І дуже часто можна це wenn Якщо нашим ihnen erklären aus der Bibel. I bardzo często można to przeżyć, jeśli naszym dzieciom wyjaśniamy pewne oczywiście My, rodzice, sami musimy wiedzieć, co mówi Biblia. I jako rodzice, sami musimy być przykładem na to, że my też słuchamy Słowa Bożego. Hier werden die Dinge beurteilt... Tutaj są te rzeczy osądzone, mit senkblei, tym tą sondą, czy zmierzone tą sondą, und wir daraus, dass wir alles nach dem des i możemy się z tego uczyć, że wszystko chcemy y, osądzać na podstawie Słowa Bożego. W vers 29 finden wir eine weitere Sache. 29 wiersz mamy kolejną rzecz. Man vier anker aus. Tutaj czytamy, że za zarzucili cztery kotwice. Diese dem halt und geben. Te kotwice miały zapewnić statkowi tą stabilność. І ми brauchen in unserem Leben auch Halt und Festigkeit. Wir również my w naszym życiu potrzebujemy takiego fundamentu, takiego takiej ostoi. Und ich najpierw cztery kotwice na naszej wspólnej drodze a potem cztery kotwice które tyczą się naszego osobistego życia 2, te cztery kotwice dla naszego społecznego wspólnego życia mamy w dziejach apostolskich 2 In the lehre apostel, tam jest o pierwszych chrześcijanach powiedziane, że trwali w nauce apostolskiej. To jest pierwsze. In drugie. W społeczności. Brotes, trzecie. W łamaniu chleba. Und in den gebeten. I czwarte. W modlitwach. Das sind vier auf dem Weg. To są te cztery kotwice na naszej wspólnej drodze jako zgromadzenie. I to jest to, co chcę lezyć w Jóda i jeden wiersz z listu Judy. Auf dem persönlichen Weg. Tutaj mamy cztery kotwice dla naszego osobistego życia. Wiersze 20 i 21. Aus dem Judas Brief. Wiersze 20 i 21. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Pierwsze, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Ciekawym jest... Der Herr im Himmel hat der Versammlung Gaben gegeben. Pan, który jest w niebie, dał dary. 1. Korinther 14, według 1. Korinthian 14, sollen diese Gaben zur auferbauung der Versammlung sein. Te dary mają so 4. Tak też jest w wzrost zgromadzenia Aber in Judas 20 lesen wir etwas anderes alle Judas 20 wiersz 20 czytamy coś innego da können wir nicht sagen ja da muss ja der herr für auferbauung sorgen Nie możemy tutaj ucząc się z tego, nie możemy powiedzieć tylko, no tak, to Pan musi, so, musi sobie zadbać o zbudowanie zgromadzenia. Albo niech ci bracia zadbają o to, by to zgromadzenie się budowało i wzrastało. Tak, oni też są w Ale tu jest napisane: Budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Кто, o kim tu jest mowa? Ich ja, Я bin verantwortlich. Ja, sam jestem odpowiedzialny. Oj chcesz selbst erbauen, da können wir ruhig an ein Bauwerk, ein Haus denken. Budujcie siebie samych, tu bardzo prosto można sobie spojrzeć czy jako przykład wziąć budowę domu. Da wird gebaut, Stein auf Stein. Buduje się cegła po cegle. Und vielleicht gibt es irgendwo einen Defekt, dann wird I na przykład zdarza się, że jest jakiś defekt, to wtedy się go poprawia. Und wir uns auf den I my mamy samych siebie budować w oparciu o tą Najświętszą Wiarę. Da geht es um das, was wir glauben, die Glaubensinhalte. Tu chodzi o to, w co wierzymy, o zawartość naszej wiary. Die Glaubenswahrheiten aus Gottes Wort. Te Prawdy Boże, Słowa Bożego. Kennen wir die.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 Takiego sformułowania nigdzie nie ma w Biblii. Das Gegenteil ist der Fall. E, przeciwieństwem tego jest... Der Heilige Geist verwendet sich für uns. Duch Święty wstawia się za nami. Er leitet uns auch im Gebet. On nas prowadzi w modlitwie. Und hier werden wir aufgefordert, betend im Heiligen Geist zu sein. tu jesteśmy wzywani, modląc się w Duchu Świętym. Jest to bardzo ciekawe, jak tu jest to zapisane. Da steht nicht betet ab und zu mal, Tu nie jest napisane, modlcie się od czasu do czasu. Vor dem essen und vor dem ins gehen. Może przed posiłkiem i przed e, pójściem spać. Steht seid betend. Tu jest to w, e, w oryginale napisane w formie ciągłej. Bądźcie modlącymi się ciągle. Seid in diesem Zustand. Bądźcie w tym stanie. Wir lesen mal vers aus Psalm 109, glaube ich. Jeden wiersz z Psalm 109, chyba. Er spricht von dem Herrn Jesus. To mówi wskazuje na Pana Jezusa. Vers 4. Ich aber bin stets im Gebet heißt bei uns. w języku niemieckim jest to jeszcze tak oddane, ja, ja się za nich modlę. Jesus, Gebet. Von Petrus aus, Gdy on um, głosił słowo uh, z tej łodzi, ten laken ich ha w sein to on wtedy nie klęczał. Nein, da, gepredigt. Nie, on wtedy äh, głosił. Als er die tische der Wechsler im Tempel umstieß. Gdy on przewracał te stoły tych Wechslarzy w świątyni, da war er aktiv. Wtedy też był aktywny. Aber er war immer in dieser Gebetshaltung. Ale on był w tym, całym, cza, cały czas był w tym nastawieniu modlitwy. In abhängigkeit von seinem Gott. To znaczy był ciągle w zależności od swojego Boga. Und wir brauchen das auch. I również my tego potrzebujemy. In zu sein. Być w tym nastawieniu, w tym, na tym stanowisku. Auch alles in mit Gott. Abyśmy naprawdę wszystko e, przedkładali Bogu. So wie das hat. Dokładnie tak, jak to czynił Nehemiasz. W kapitel 1, w Nehemiah 1, da lezmy, wie er lange gebetet hat. Na Gemarsha pierwszy rozdział możemy czytać jak długo się modlił, ale w 2 drugim rozdziale czytamy coś innego. Da steht der vor dem König und der König fragt, was ist los mit dir? On jest tam przed królem i król go się go, pyta się go, co się z tobą dzieje? erst to hinknien und lange beten. nie było możliwe, żeby on sobie na boku i nie wiadomo jak długo się modlił. Aber die bibel sagt, da betete ich zu Gott und sprach zu dem König. I w biblii tam mamy zapisane wtedy Pomodliłem się do Boga i powiedziałem do Króla. To była taka chwilowa modlitwa, albo taka nagła modlitwa. Może na przykład pomyślał sobie słowa, Panie pomóż. A może tylko zwrócił przez sekundę swoje oczy do góry. Ale tu chodzi o to, że On był właśnie w tej łączności, w, w tym stanie takim. I właśnie w ten sposób my też możemy żyć. Manchmal frage ich junge Menschen, czasami stawiam pytanie młodym, to myścisz, że po tym Herrn Jezus Manchmal ist die Antwort ja in der Schule dazu erzählen, dass ich ein Christ bin, ist schwer. I padają czasem takie odpowiedzi. No, by poświadczyć o tym w szkole, powiedzieć, że jestem chrześcijaninem, to mam z tym problem. Aber das ist eine gute Übung. Ale to jest dobre I wtedy dobrze jest gdy takie doświadczenia mieliśmy jako dzieci. Auch, daran, Jesus Ale Jesus potem stawiam im drugie pytanie. Jaki jest przywilej tego, że znasz Pana Jezusa? Und weißt, I wiecie, jaka jest najczęściej odpowiedź, jaką słyszę od młodych? Ich kann immer beten. Ciągle mogę się modlić. Ich habe immer einen, dem was sagen kann. Zawsze mam takiego, który e, coś mi powie, albo ja do niego mogę coś powiedzieć. Detent im Heiligen Geist. Módlcie się w Duchu Świętym. Und das dritte, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Trzeci punkt, trzecia kotwica. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej. Das ist der dritte anker. To jest właśnie ta trzecia kotwica. Vor einiger Zeit habe ich habe ich gesehen, wie auf einer Hühnerfarm Küken gezüchtet wurden. Äh, kleine kleine äh, Hühner. Äh, Aufwächst? Ja, genau. Jakiś czas temu na fermie kurzej mogłem zobaczyć, jak wzrastają te małe kurczątka. Und da war ein großes Gebiet mit einem, einem Zaun, I był taki duży, potężny teren otoczony płotem. I tam było mnóstwo tych kurczątek. Manche waren noch etwas feucht. I niektóre z nich były takie no, świeżo wyklute. Sie gerade geschlüpft. Właśnie przed chwilą się można powiedzieć wyklue. I w jednym miejscu tego wielkiego kurnika so eine rotlichtlampe so mit infrarot mhm im w, w rogu e, zawieszona e, lampa z e, światłem podczerwonym wofür była diese lampa po co ta lampa damit diese küken wärme bekommen a właśnie te m, naj, najmłodsze kurczątka mogły się ogrzać und weißt du was interessant wa? wiecie, co było ciekawe to zwał że to była wie, wielki obszar Aber... Fast всі Köken waren genau da, wo die Lampe leuchtete. Ale wszystkie te kurczęta pchały się do tej lampy. Były zgromadzone, zbite w jedność tam gdzie ta lampa świeciła. Hinten in der Ecke, wo die Lampe nicht hinkam mit strahlen, Tam gdzie te promienie tej lampy nie sięgały, tam nie było ich. А ми, Christen часто є dümmer ніж die курчента. Ми my chrześcijanie często jesteśmy głupsi niż te kurczęta. Ta wissen wir genau, wo wir die Liebe Gottes erleben können. My przecież dokładnie wiemy, gdzie możemy doświadczyć tej miłości Bożej. Ale wy nie wiecie, ale rozstawiamy się po kątach. Jak jedziemy tam, wo idziemy pod tą lampę, tam, gdzie jest to słowo Boże. Дякуєте, тут є добре, добре, добре, добре, і воно зброється. Такий приклад. Є є чудовий день, слоіньце, слоіньце світу. І є холодно, І є збро, цей тримаєш. Що Що треба робити? Їдти до пивниці замкнути runter. Zamknę jalousie. Da wird ihr warm. Też się ogrzejemy. Nein, da wird ihr nicht warm. Du musst in die Sonne gehen. Nie, muszę wyjść na słońce. Bo to jest miłość Boża. I tak właśnie jest z miłością Bożą. Abyśmy tam iść. Musimy wyjść do, wyjść do tej miłości Bożej, aby ją przeżyć, doświadczyć jej. Zachow... <coughs> Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej. Wie tut das Wie tut das gut, wenn wir dann einen solchen Bibelvers lesen, jakże to czasem jest tak, jak jak dobrze jest nam, gdy przeczytamy jakiś wiersz z Bibli z Biblii, waldu teuer, wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. Wir zitieren dann zum Beispiel das Wort, bo ty jesteś, drogi, jesteś Ja, vom hören. z pewnością e, słyszeliście o bracie Haikopie und am Pod koniec swojego życia niestety nie, e, jego umysł nie był już taki klarowny. Ale był jeden wiersz bi z Biblii, er gesagt, man który powtarzał praktycznie zawsze, gdy się go spotykało, czy gdy się z nim spotykało. Der Wiersz Galacjan 2. Was ich aber lebe im fleisch, lebe ich aus glauben. To, co przeżywam w ciele, przeżywam z wiary. Durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Przez Syna Bożego, który mnie umiłował i siebie samego za mnie wydał. In fast jeder Unterhaltung kam dieser Vers, in jeder rozmowie z nim praktycznie za każdym razem cytował ten człowiek sobie uświadamiał, że on żył w tej świadomości miłości Bożej tu nie chodzi o to, aby ciągle przy jakiejkolwiek rozmowie cytować wiersz ale chodzi o to, by być w tym, gdzie możemy doświadczyć tej miłości Bożej to jest dla nas anker To jest tak kotwica dla nas. Und dann kommt der vierte Anker, die haben wir potem tę czwartą, czwartą kotwicę. Er wartet Jesus Christus zum ewigen miłosierdzia Pana naszego Jezusa ku życiu When Johannes schreibt, Gdy Jan pisze o życiu wiecznym, then on ewige leben, але коли Paulus vom ewigen Leben schreibt, Alekh de Paweł pisze o życiu wiecznym. ми schreibt dir vom ewigen Leben, wie wir es bald einmal genießen werden. To Paweł pisze o tym życiu, które wkrótce niebawem będziemy Besitz heute W naszym posiadaniu. Ale kiedyś będziemy w Ojczyźnie tego życia wiecznego. Będziemy, będziemy w nim. Będziemy w tym. I kto nas tam doprowadzi? Pan Jezus. To, to jest Jego miłosierdzie z nami. W naszych troskach, biedach що він нас aus з situation in в wir ми sind je on nas wyrywa z tych sytuacji w których się znajdujemy und das er uns bringen wird in Це ewige freude in do Tego możemy oczekiwać. Auf dem Weg. To są właśnie te cztery kotwice w naszym życiu osobistym. Und in hier in 27 hat man vier I właśnie gdy wrócimy do dziejów apostolskich 27, to tam właśnie czytaliśmy, że wyrzucono cztery kotwice. No, to jest jeszcze jedna myśl w wierszach 30-32. Die matrosen wollen fliehen. Ci marynarze chcieli uciekać. Und Paulus sagt, nein, das geht nicht. I Paweł mówi, nie, tak nie może się stać. Wir müssen um gerettet zu werden. Musimy być razem, musimy pozostać razem, by być wyratowanymi. Wie können wir das anwenden auf uns? Jak możemy to przenieść na nas? Es geht darum, die Einheit des Geistes zu bewahren. Tu chodzi o zachowanie jedności Ducha. Das ist leider in der Christenheit auch faloren gegangen. Niestety w chrześcijaństwie to też Одні zapracowane. Ci jedni mówią, wir sind diese Gemeinde, die anderen sagen, wir sind diese Gemeinde. Jedni mówią, my jesteśmy m, tą społecznością, tak się але Слова Боже мови інші. Гот фордає нас, у нас на енність з Гейсту, в банді з фріду. ми заховували що є лише одну Czy jesteśmy tego świadomi, że jest tylko jedno zgromadzenie Boże? Nicht sind die Nie my jesteśmy zgromadzeniem Bożym, ale jest tylko jedno zgromadzenie Boże. Und dazu alle I do tego zgromadzenia należą wszyscy prawdziwi wierzący. I gdy wierzący chcą się tak zgromadzać, jak mówi Biblia, to chcą się tak zgromadzać, jak To właśnie dokładnie to chcą urzeczywistniać. Geben sie sich Namen. Dlatego też nie nadają sobie swojego własnego imienia. Haben sie keine Dlatego też nie mają listy członkowskiej. Bo wtedy, jeśli tak robimy, to nie jest to jedno zgromadzenie, tylko to jest to jakaś, jakaś tam jedna z wielu społeczności. Paulus schreibt an die gläubigen in Korinth, Paweł pisze do wierzących w Korincie und er sagt, ihr seid Leib. i pisze do nich wy jesteście ciałem Chrystusowym. Er sagt nicht ihr seid der Leib Christi. I nie, nie pisze do nich, wy jesteście tym konkretnym ciałem chrystusowym. Zu Leib Christi gehören alle gläubigen. Do tego konkretnego ciała chrystusowego należą wszyscy wierzący. Ale gläubige, którzy zgromadzają się w jednym miejscu, wolą diese Wahrheit von der einen Versammlung, von dem einen Leib Christi ausleben powinni e, w życiu swoim okazywać tą prawdę o jednym zgromadzeniu, o jednym ciele chrystusowym. Chciałbym to jeszcze uzmysłowić praktyczny, jednym praktycznym przykładem. Jest ktoś tutaj w Gragowie, kto chciałby brać udział w łamaniu chleba. Kto ma o tym decydować? Pojedynczy bracia? Nie. Nie. Die Versammlung entscheidet das. Zgromadzenie o tym decyduje. Mit dem Herrn in der Mitte. Z panem po środku tego zgromadzenia. Es ist die örtliche Versammlung, der der Herr diese Autorität gegeben hat. To jest miejscowe świadectwo zgromadzenia. Temu miejscowemu I gdy Wy jako zgromadzenie jesteście razem zgromadzeni i o tym decydujecie, to musicie. To musicie być tego świadomi, że nie przyjmujecie tego kogoś do łamania chleba w grabowie Gottes Tylko przyjmujecie go, do, czy ją, tego członka, do łamania chleba na całym świecie do zgromadzenia Bożego, obowiązujące na całym świecie. Albo gdy w, danej, w danym zgromadzeniu, w danej miejscowości ktoś musi być odłączony, to to wyłączenie jest obowiązujące nie tylko dla tej miejscowości, ale obowiązuje na całym świecie. Na no, merken wir, wenn jetzt eine Gemeinde an einem sagt, in Grabow entschieden wurde, das ist egal, wir entscheiden das für To, co tam w grabowie zdecydowali, to sobie zdecydowali dla siebie. My wcale tego nie musimy przestrzegać. Das nicht to wcale to, to nie oznacza, to, to oznacza wszystko, tylko nie e, zachowywanie jedności. Das an einem ort. To jest nie, wtedy głoszona niezależność danego miejsca. Paulus mówi: No, i muszt alle hier bleiben. Paweł mówi do nich tutaj nie, wszyscy musicie pozostać na statku das is ein bild, eine, eine eine reise. oczywiście to jest tylko obraz to jest obraz, który ta historia dzieje się w czasie podróży Aber die für uns ist, dass wir die ale ta ważna lekcja dla nas jest że mamy zachować tą jedność i teraz wymarł Paulus w wersie 33 folgę I teraz Paweł jakby napomina ich w wierszu 33, dass sie nahrung zu sich nehmen sollen, aby się posilili. Und was war das für nahrung? I jaki to był posiłek? Das steht in Vers 38. To jest napisane w wierszu trzydziestym ósmym. Es war weizen. To, było, to była e, zborze czy pszenica. Wovon spricht der weizen in der Bibel? Як там, що це в німецькому ja, 38. Ні, в ньому ви виділили віце в озер. В німецькій Біблії в цьому 38 вірші є не збоже, а тільки пшениця. У вас пишеться: Гетейдер. Гетейдер. Добре, Ми поговоримо про віце. Окей, Негриф, щось про пшеницю. Від чого є віце Чого образем є пшениця? Це дуже просто. Bardzo proste. Weißt du, wo czego e, obrazem jest pszenica? Niech so einfach Nie to so schwer rauszufinden. Nie trudno to e, znaleźć. Kannst do jakiegokolwiek pro programu biblijnego wpisali pszenica. Und dann Johannes 12. znajdziemy Jana 12. Da sagt der Jesus, Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, Panie Jezus tam mówi, jeśli ziarnko pszeniczne nie wpadnie do ziemi i obumrze, pozostanie samo. Wenn es aber stirbt, es viel Ale jeśli ono wpadnie do ziemi i obumrze, to wtedy przynosi wiele owoców. Weißt du, I nagle od razu wtedy staje się nam jasne, czego... ...von, von dem Herrn Jezus, der hier gelebt hat auf der Erde... Czego obrazem jest pszenica Pana Jezusa, który żył tutaj na tej ziemi Und den Tod ist. i który musiał wejść w śmierć. Und aus Tod ist I z jego śmierci e, entstanden. wyszedł, e, czy rozwinął się owoc. Das sind die to są ci wierzący. A co przychodzi od wecen? Jeśli ty co wtedy rośnie za owoc? I jeśli wrzucisz ziarnko pszenicy do ziemi, to jaki ono wyda owoc? Da wächst kein Apfelbaum. Z tego nie wyrośnie jabłoń. Da wächst wieder weizen. Znowu pszenica z tego ziarnka powstanie. Die frucht ist von gleicher A więc owoc tego ziarna jest tego samego rodzaju. my mamy tą samą naturę, to samo życie jak pan Jezus. I z niego, z tego prawdziwego ziarna pszenicznego możemy się żywić. w Biblii jest również mowa o zbożu, und owies. Nie, nie jęczmie. się, albo jęcz, jęczmień, jęczmień. Jest też mowa o jęczmieniu. I jęczmień jest pierwszym zbożem, które wzrasta, czy jest dojrzałe po zimie. In aus dem Boden. W zimie nie wzrasta nic z z ziemi. Das erste, was właśnie jęczmień jest pierwszym, który osiąga dojrzałość. Tak więc jęczmień mówi o zmartwychwstaniu. Życie ze śmierci. Też możemy się uczyć od tego zmartwychwstałego. I tutaj znowu nasycili się. Але є ще щось in віршу 35. Паулус дякує Богу. Це є щось, що нам підтримує. Дякує Богу. Це теж щось, що нас може циховати. Дякує Богу. І також ми думаємо, що Варто І теж запомнємо собі цей вірш. Оціць шука хвалців. Ті, які їм нам takich którzy in geist takich, którzy się będą do niego e, zbliżali w duchu i w prawdzie und 36 guten mut w 36 wierszu nabrawszy otuchy i potem jest, znowu e, idzie to w, w dół teraz finden wir in den send schreiben in dem Brief an La I to możemy w tych listach z objawienia znaleźć, w liście do zgromadzenia w Laodycei. Widzimy tutaj, jak znowu wyrzucają zboże do morza. Widzimy jak znowu wyrzucają zboże do Tu widzimy w 40. wierszu, jak kotwice zostają odcięte. I widzę, jak znowu Schiff zboże do morza. I widzimy, jak statek zostaje rozbity. Das Zeugnis geht vollständig verloren. To chrześcijańskie świadectwo całkowicie jest burzone. Aber vers 44 alle werden gerettet. Ale 44 wiersz czytamy, w ten sposób ocaleli wszyscy. Der die sind. Pan zna tych, którzy są Jego. Wird gehen. I żaden z nich nie będzie e, zgubiony. Aber das, was er in die der hat, Ale to, co on dał człowiekowi w tej odpowiedzialności, by to zachowywał. człowiek był tym świadectwem dla niego tutaj na tej ziemi. To, by człowiek był tym świadectwem dla niego tutaj na tej ziemi. Das ist durch unsere Untreue verdorben знищено. Dort niestety przez naszą niewier niewierność zostało e, zniszczone. E, czym, czym się to od znowu? 37 wird gezählt. W 37. wierszu zaczęto liczyć. Interesant, dass ciekawe, że to jest właśnie tu zapisane wenn man zu zählen, i gdy się zacznie liczyć to już nie jest się e, w zgodności z Panem Jezusem Pan Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych do imienia Mego er macht deutlich, że es kommt nicht auf die Menge an Tu jest to dobitnie pokazane. Tu nie chodzi o ilość, o liczbę. Jeden, Oczywiście cieszymy się z każdego, który przychodzi, Ale nie zaczynajmy liczyć. Wir ist, urzeczywistniać to, co jest ważne, to, żeby Pan Jezus był pośrodku. środku. Alle sind guten Mutes geworden. Всі набрали отухи. І я бажаю, що через те, що ми тут пережили, що ми знайшли в апостольській історії, ми знову будемо добрими. І це моїм бажанням для нас, щоб те, чим ми моглися зараз займатися в 27 розділі, щоб це також додало нам отухи. In раз у Біблії можна прочитати, бо Господь Ісус ці слова говорив: Seid guten muttes. Я хотів би вас захистити до того, щоб ви шукали, пошукали ті слова, які Господь Ісус вимовляє тут, будьте добреї міслі, або набравши одухи. Наприклад, коли учні були на цьому езеро, Not im sturm gdy był ten potężny sztorm i byli w niebezpieczeństwie da er ihnen, wtedy, auf dem on, wtedy on przyszedł do nich idąc po wodzie dachten, es ist ein i oni pomyśleli, że to jest jakaś zjawa Aber sagte, seid guten ale pan do nich mówi nie bójcie się, bądźcie dobrej myśli ich euch nicht. nie bójcie się, to ja jestem myślę, że jest pięć begebenności в як один день. Аjackа! ІALLY! І younga. І结 hating! ІНY x22-19 і так が бдінь. Ад rэк references Jesus Christihatères ісаASE існує, що хÄ 보시ном це все краux халчної сі Р engaged існується через ян Pan tam mówi, w świecie ucisk mieć będziecie. Ale nie bójcie się, miejcie tej, tą otuchę, ja zwyciężyłem świat. I Pan Jezus wstąpił do nieba. Nie, że On nie przeszedł wcześniej przez... Але є ще одне dann коли es noch eine Gelegenheit, wo der Herr Jesus selbst ganz persönlich diese Worte gesprochen hat. Allererst jeszcze jedno zdarzenie, gdy в Jezus sam, oso sam osobiście I tej nocy będąc w więzieniu. Tak kam der Herr selbst zu ihm. Sam pan przyszedł do niego. Mir, Paulus. Paweł mówi, ale pan stanął przy mnie. Er sagt, I powiedział mi bądź dobrej myśli. in Jerusalem hast, so in Rome Tak jak o mnie świadczyłeś w Jerozolimie, tak też musisz świadczyć w Rzymie. Uns auch, auch uns auf, Również i pan wzywa nas: bądź dobrej myśli. Tutaj, na tej ziemi, bądź świadectwem dla mnie Osobiście, ale i również wspólnie, razem, społecznie I nabierzmy tej otuchy, nie dlatego, że jesteśmy tacy wierni Nie dlatego, że tak wiele potrafimy Ale dlatego, że Pan tu jest I dlatego, że On nas do tego wzywa Bądź dobrej myśli Trzydzieści Podano dwudziestu trzydzieści siedem.